Jak? jak w horrorach krymina, to część gorzej się zmienia, tyle razy wyścienia Nie mało grób, ukrywając lenia, nie mam nic do powiedzenia Zatanegulowane usta i do widzenia, Masz do więzienia, co się Nie przypominam sobie, może złą pamięć miałem, ale się starają na marzeniach jechałem, upadają, oj, to boli, kolejnicy w tej szkoli Powtarzam sobie, jak czas goni na mnie, puszczają kolejny nerw I za to nie poradzi, nawet Zgadź się los, karty, rozdak, możesz woda, nie matko. Na połączyłem sobie muzy z mieli znowu kombinować, kombinować sprzęt Modlić by minął, na słuchiwać się, patrzeć jak borek pracy, pęk palce Za mało by że wszystko co się stało, nawet nie spytało, czy może z Co najgorzej po nogę, było, powiedzieć mi no to chodzić Jak powiedział, że to się stanie, przerywam, bo to nie jest przewidywanie bo starcza, powraca coraz bardziej Przygotowana tarcza Los nam nie sprzyja Czas nowymi przeszkodami A nas wymija Do, do, do, do, do Nad nami zawieszone Kolejne nasze pomysły utracone Los nam nie sprzyja Czas nowymi przeszkodami A nas wymija Do, to do, do, do Nad nami zawieszone Kolejne nasze pomysły utracone Problem za problemem Problem za problemem FID bez talencie Produkcja Przerwana, zjebanym przejście, przegięcie od nowa Tu nikt się nie podaje, Wytwałość nas, produkcja od nowa powstaje No znowu koniec staje, czyżby to déjà Jesteśmy w wkurwieni, no i bardzo źli Nie mów o tym mi, coś nie wychodzi, co się nie udaje Kolejny cios, niby nokautny, się mi wstaje Fidesz się nie podaje, z fatum walka podjęta Kto teraz góruje, pałeczka została przejęta Choć z fatum dalej się pęta i sprzęt został nie jeden kawagn całe szczęście Ubezpieczony, utworzony, dwuosobowa armia kontrafata Nie podamy się, choćby walka miała dwa lata Armia wytrwałość bogata Oto bądź spokojny Odpowiedzialni za swój los przejęli obowiązki Mojry przejęli obowiązki Mojry Los nam nie sprzyja, czas z nowymi przeszkodami raz wymija Co i co, nagranie znika, pada podejrzenie na psotnika Fata widzę je w W wgata w nagraniu go tym ściga Trud mu zadać, nikt tak łatwo nie wygrywa Drywo się z tym zgadza i F1 nagrywa Tego nielegala, chce się wciąż odzywać Zespół się zespala, nikt tu nie odpoczywa Fatum przeszkadza i odnowa się